Sesji miejsce obecności. W, kolu, w dzisiejszej sesji na podstawie miejsca obecności stwierdzam kworum. Prawomocność dzisiejszej posiedzenia e, otwieram 59 sesję Rady Miejskiej w dnia 9 czerwca 2014 roku przeczytam porządek obrad w dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad trzecie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok. Punkt czwarty. Zamknięcie sesji. Kto z Państw, z Panów Radnych jest za przyjęciem obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany budżetowej miasta Kowary na 2014 rok. Proszę bardzo Pan Przewodniczący Komisji Budżetu. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie na posiedzenie komisji budżetowej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania e, co do projekt uchwały i zmian, które są zaproponowane? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 czerwca na 2014 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym i paragrafie drugim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowart. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Zamykam porządek obrad 50. i Rady sesji